Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock and Rolla. Zapraszamy. Wielki brat Adam Ferenc. Piotr Mec. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Rok 1981. Bardzo dziękuję za to, że radio jest także z nami wszystkimi. I pomaga nam w tym naszym skupieniu koło wielkiej osoby i wielkiej sprawy. I oto nadchodzą. Jest panna młoda, Lady Diana Spencer. W hotelu marszałku. Wysoki Sejm. Dziękuję za okazanym i zaufanym. Chciałabym, żeby niektórzy z nich mieli więcej ich ryni odwagi. Bobby 17 minut po pierwszej. Papież Jan Paweł II został postrzelony. Czuję się świetnie, znacznie lepiej w ciągu ostatnich 444 dni. Proszę o ciszę, pan Miłosz będzie mówił... ludowa dysponuje dostateczną mocą, by zagrodzić drogę tym ludziom i procesom, które zmierzają do cofnięcia koła historii, do kontrrewolucji. Zwracam się z tej wysokiej trybuny, do związków zawodowych, do wszystkich ludzi pracy, z apelem, z wezwaniem, do zaniechania wszelkich akcji strajkowych. Zwracam się w tym momencie o trzy pracowite miesiące. 90 spokojnych dni. media spekulują o zaręczynach następcy tronu księcia Karola z Lady Dianą Spencer. Książęcy Romans to ogromne wydarzenie dla prasy i telewizji, które obserwują każdy ruch Lady Diany. To nie fair, a tobie mi się to podobało? Ludzie mają prawo wiedzieć, co się dzieje w rodzinie królewskiej. Myślę, że ona ma prawo robić to, co chce. Żal mi jej, ciągle widzę jej zdjęcia, ona musi mieć naprawdę ciężkie życie. Spór w sprawie skracania czasu pracy Ogarnął cały kraj Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich Zdawiam! Proszę Majka, bez żadnych Kobiety do środka Kobiety do środka Oh, yes, the police are to został wniesiony. wniesiony, Został wniesiony na to podwyższenie. Płakał, zawodził i powiada, ja wiem, co to zrobił. Były to niesamowite chwile. Rólewski został jeszcze w dodatkowy sposób zmaltretowany, ponieważ został wyrzucony w miejscu, gdzie znajdowała się brama. Brama dwuskrzydłowa, metalowa. Po położeniu Rólewskiego na ziemi, on był w tym czasie nieprzytomny, Przygniatano do... go tą bramą w stronę Proces tzw. Tak bandy Czworga, oskarżonej o kontrrewolucję. Wdowa po przewodniczącym Mao dostała wyrok śmierci w zawieszeniu. Rozprawa rozpoczęła się od zeznań świadków, którzy bardzo emocjonalnie opowiadali o tym, jak byli więzieni i torturowani z polecenia pani Mao. Podczas rozprawy pani Mao wyglądała na coraz bardziej rozłoszczoną. Ryan Mosha, 73-letni pisarz, opowiedział, jak był bity w więzieniu, jak strażnicy wybili mu wszystkie zęby. Wtedy pani Mao wysłała mu słowo i ironicznie zauważyła, że nie musi udawać. Woła tym furię starszego pana. Nie wolno ci mówić, krzyknął. Mam prawo się bronić, odpowiedziała pani Mao. Ronald Reagan. Około 30 minut temu samoloty z naszymi rodakami opuściły irańską przestrzeń powietrzną. Zakładnicy są już wolni. Po 444 dniach niewoli, amerykańscy obywatele przetrzymywani w ambasadzie USA w Teheranie odzyskują wolność. Irańskie władze zwolniły wszystkich 52 zakładników tuż po tym, jak Ronald Reagan objął urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Amerykańscy zakładnicy za chwilę będą wolni. Staną na pewnym gruncie po raz pierwszy od 14 miesięcy. Schodzą teraz z samolotu, machają rękami, ściskają dłonie załogi, wyglądają na oszołomionych. Pierwsze co zobaczyli po wyjściu z samolotu to snopy światła padające na asfalt. Są już w Algierii. Będzie dużo szumu, jak przylecimy do Stanów. Chcę powiedzieć, że większość z nas tak naprawdę wszyscy trzymamy się świetnie i bardzo cieszymy się z powrotu do domu. Z tego to, co wiem o tych, którzy nas przetrzymywali, to nie byli studenci. Może kiedyś byli studentami, tak jak my wszyscy, ale dwa lata po studiach nie można już mówić, że się jest studentem. To byli po prostu terroryści. się w orbicie aktywnych, wrogich zainteresowań. Widoczne jest podsycanie z zewnątrz antysocjalistycznych poczynań i tendencji. Żywione są nadzieje na osłabienie naszej sojuszniczej wiarygodności. Stworzenie szczeliny między Polską a jej sąsiadami. Uczynienie z naszego kraju konia trojeńskiego socjalistycznej wspólnoty. Już siły rewanżystowskie Stawiają na nasze zadłużenie i osłabienie, na jak mówią wykupienie Szczecina i Gdańska, Wrocławia i Jeleni Góry, miast o wyzwolenie których właśnie przed 36 laty lała się obficie krew radzieckiego i polskiego żołnierza. Rok 1981 Buntownicy z Gwardii Cywilnej opanowują hiszpański parlament Gwardziści wpadli do parlamentu Prowadził ich jakiś wymachujący pistoletem podpułkownik. pułkownik Dobiegł do prezydium i wycelował broń w marszałkach Hiszpańscy posłowie byli jak sparaliżowani Potem ten pułkownik w glorii kamer telewizyjnych krzyknął do posłów Na ziemię! Na ziemię! Wszyscy na ziemię! Niektórzy zaczęli krzyczeć Zamachowcy otworzyli ogień Hałas wywołany przez strzały był ogłuszający. Z balkonu obserwowałem, jak gwardziści strzelali całymi seriami w sufit. W tym całym zamieszaniu, odpadającym tymku, niektórzy z posłów odnieśli drobne rany, jednak wydaje się, że nikt nie został poważnie ranny. Sytuację opanowuje król Juan Carlos, który rozkazuje armii zdławić bunt.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 Czy możecie jakoś opisać to, co dzisiaj czujecie? Hmm. Naprawdę trudno znaleźć słowa. Jesteśmy po prostu radośni i szczęśliwi. Jestem zachwycony, że ona jest tak odważna. A jesteście zakochani? Oczywiście. Cokolwiek to oznacza. To oczywiście oznacza dwoje bardzo szczęśliwych ludzi. Widać. No cóż, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. To bardzo miłe z Waszej strony. When well, you're gonna realize it was just that the time was wrong Juliet Come up on different streets, they both were streets of shame Both dirty, both mean Yes, and the dream was just the same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 Ona przyciąga swoją niewinnością, jest taka tajemnicza. Byłam ciekawa, czy ona to robi świadomie, czy po prostu taka jest. Meryl Streep występuje w najbardziej lirycznym filmie tego roku, czyli Kochanice Francuza. Film nakręcony na podstawie powieści Johna Folsa. Meryl Streep gra tajemniczą angielską damę z XIX wieku. Chciałam po prostu ubrać te stroje i przejść się po tych wzgórzach To jak marzenie małej dziewczynki, jak podróż w czasie do XIX wieku Ale po pięciu miesiącach w gorszecie już wiedziałam, że nie o czymś takim marzyłam To były prawdziwe tortury To było Juliet When we made a laugh, you used to cry said, I love you like the stars above I love you till I die There's a place all us, You know the moon is song When you gonna realize it was just as the time was wrong Julia Woman zbiera się pan do Japonii specjalnie z łóżką, aby nie uczyć się jeść patyczkami. Oczywiście ja jestem trochę za szybki może, ja nie lubię wolnych rzeczy i takich nieproduktywnych. Dlatego też mam z sobą łyżkę, mogę kogoś urazić, ale naprawdę ja nie będę nigdy Japończykiem. Chcielibyśmy poznać bliżej Japonię, podziwiając ich, jak całe społeczeństwo, ich precyzję, ich pracowitość, ich e, szybkie rozwiązywanie problemów Byli też w trudnej sytuacji. Należy to wykorzystać, tą znajomość japońsko-polską. Jak mamy stać się Japonią, to tylko i wyłącznie przy naprawdę bliskiej współpracy. A naprawdę oni, społeczeństwo całe i działacze chcą współpracować z nami. Po tych kilku dniach pobytu w Japonii, czy zdaniem Pana to, co powiedział Leg Wałęsa, że Polska ma szansę stać się drugą Japonią, jest w pełni realne? To jest dosyć trudne pytanie. Rock and roll. Historia powszechna. Słychać strzały policjanci i ochroniarze siłują się z zamachowcą. Prezydent został chyba ranny. Widziałem jak odjeżdżała jego limuzyna. Zamachowiec strzela do prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ronalda Reagana. Prezydent Reagan wyszedł z hotelu otoczony przez agentów ochrony, szedł w stronę samochodu, drzwi były już otwarte. Podniósł rękę, żeby pomachać do ludzi. Wszystko nagrywały ekipy telewizyjne i nagle padły strzały. Kilku agentów i policjantów rzuciło się na zamachowca i przygniotło go do chodnika. Mężczyzna stał kilka metrów od prezydenta niedaleko ekipy telewizyjnych, oprócz prezydenta ucierpiały trzy inne osoby agent ochrony, policjant i rzecznik Białego Domu James Brady. Prezydent o własnych siłach przeszedł z samochodu do szpitalnej izby przyjęć. Wiceprezydent George Bush, który akurat był w Teksasie, natychmiast wsiadł do samolotu i przyleciał do Waszyngtonu. W Białym Domu zebrali się najważniejsi ludzie z ekipy Reagana, w tym sekretarz stanu i sekretarz obrony. Prezydent Reagan przechodzi dwugodzinną operację. Lekarze określają jego stan jako dobry. To był pojedynczy pocisk, który wszedł tuż pod pachą. Zrobiliśmy cięcie szerokie na jakieś 15 centymetrów, a to był zupełnie prosty zabieg. Kula została usunięta, a stan prezydenta jest stabilny, dobry. Przewidywania są znakomite. Prognosis jest 1981. Na początku dziennika łączymy się z Rzymem. Rzym, sygnały dnia, Paweł Wasilewski. Papież Jan Paweł II spędził dzisiejszą noc w sali reanimacyjnej rzymskiego szpitala Rzemeli. Papież jechał w swoim papamobilu i witał się z tłumem. Właśnie wyciągał do kogoś dłoń, kiedy padł strzał. Papież upadł w ramiona swego prywatnego sekretarza. W ciągu kilku minut odwieziono go do najlepszego szpitala w Rzymie. Prawdopodobnie jest teraz operowany. Było jakieś 3 metry od nas, więc powiedziałem jej, żeby podeszła i podniosła rękę, tak żeby ją dotknął. Ale on tego nie zrobił, bo padły dwa strzały. Papież wyglądał na zaskoczonego. Upadł, trzymając się za brzuch. Ta miłość, którą ogłosił Chrystus w swoim przykazaniu, przekazanie to konkretyzuje się także w poszanowaniu drugiego, w poszanowaniu jego osobowości, jego sumienia. Konkretyzuje się w dialogu z drugim, w umiejętności poszukiwania i uznania tego, co może być dobre i pozytywne także w kimś, kto wyznaje idee różniące się od naszych, a nawet w kimś, kto w dobrej wierze błądzi. O każdym narodzie i o każdym człowieku pragniemy myśleć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 arcybiskup, metropolita gnieźnieński i warszawski, prymas polski. Bardzo szczęśliwy jestem, że po 30 latach jestem tutaj. Wszystko. Po 30 latach na emigracji Czesław Miłosz odwiedza Polskę. W wielu okresach mojego życia byłem samotny i wtedy było najlepiej. To, co czuję w tej chwili, to jest wielką wdzięczność dla robotników polskich, którzy, moim zdaniem, są ludźmi umiejącymi czytać i myśleć. I mam nadzieję, że będą zdolni także podnieść polską gospodarkę. Wczoraj Andrzej Wajda w galerii krytyków z pana rąk otrzymał palmę. Człowiek z żelaza Andrzeja Wajdy otrzymuje złotą palmę na festiwalu filmowym w Cannes. I tak, rzeczywiście to była społeczna, srebrna palma, margaryna mleczna. W safianowym pudełku. Nagroda społeczna wręczona reżyserowi filmu Człowiek z żelaza. W nadziei, że społeczeństwo jak w jak najszybszym terminie zobaczy film, który został nagrodzony już w Cannes. Panu. Lecą petardy, ścielą się gazy, na robotników sypią się razy, padają dzieci, starcy, kobiety. Janek Wiśniewski padł. Za wolność, prawo i chleb. Czerwiec 1956. W Poznaniu odsłonięto pomnik ofiar wydarzeń z czerwca 1956 roku. Zamieszki w Londynie. Czarnoskóra młodzież ściera się z policją na ulicach Brixton, jednej z biedniejszych dzielnic brytyjskiej stolicy. Stoję tuż obok stacji Brixton. Młodzież rozbija właśnie szybę pobliskiego sklepu meblowego i przeprowadza próbny atak na sklep jubilerski. Przewracają samochody, rzucają koktajlami mołotowa jeżeli ktoś tego nie zatrzyma, może być jeszcze gorzej Jedynym sposobem rozładowania tego napięcia jest zmniejszenie liczby policjantów Bo policjanci są dla nich celem, celem ataku Rozumiem o co Panu chodzi i doceniam to co Pan robi Ale nie zamierzam zmieniać decyzji Policja zostaje no question from drawing police from This town is coming like a ghost town. All the clubs are being closed down. This place is coming like a ghost town. 5, 4, we've gone main start, we and it's way! Kolumbia, pierwszy amerykański prom kosmiczny wyrusza w podróż dookoła Ziemi. Jak zwykle wydaje się, że start przebiega strasznie wolno, ale prom już wystartował. Słyszycie ryk silników i ryk widzów, którzy życzą astronautom powodzenia. Jazgot silników wprowadza w drżenie ziemi. Czuję, jak Ziemia drży mi pod nogami, to przecież moc tysiąca ton, dzięki niej prom wznosi się w powietrze i przyspiesza. Ten hałas jest coraz głośniejszy. Jako żółtodziów mogę powiedzieć, że warto było czekać 12 lat na pierwszą kosmiczną podróż. Na kolejną mogę poczekać kolejne 12 lat, jeśli będzie trzeba. Myślę jednak, że nie będzie aż tak źle. Wróciliśmy w kosmos i wróciliśmy tu na dobre. Będzie jeszcze wiele okazji do takiego lotu. Pańskie pytanie jest niezupełnie precyzyjne, ponieważ nie ma rozbieżności co do tego, nie wiem co pan rozumie przez transmisję, no ale nie wyobrażam sobie, żeby no i tych rozbieżności nie udało się usunąć. Jerzy Urban zostaje nowym rzecznikiem rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Bobby Sands, członek Irlandzkiej Armii Republikańskiej przetrzymywany w więzieniu Meis, zmarł po 66-dniowym strajku głodowym. Sands chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko traktowaniu go jak kryminalisty, a nie więźnia politycznego. W więzieniu Meis odsiadywał wyrok 14 lat za posiadanie broni. W tym samym zakładzie głoduje jeszcze kilku innych członków IRA. Stanowisko rządu jest jasne. Nie będziemy uznawać członków IRA za więźniów politycznych. Nie zrobiliśmy tego dla Roberta Sandsa, któremu kazano umrzeć i nie zrobimy tego dla innych głodujących. Ale nie żyje, miał 36 lat. Urodził się jako biedak, a umarł jako światowa gwiazda, guru muzyki reggae. W wywiadzie zarejestrowanym w zeszłym roku Marleya spytano, czy uważa się za przywódcę Rastafarian. No nie, to Bóg. Rastafari jest naszym przywódcą. Żaden człowiek nie może prowadzić innych. My jesteśmy za jednością ludzi. Próbujemy sobie z tym poradzić i żyć uczciwie. Ale ja nie ma przywódcy. To Rastafari nas prowadzi. Rozumiesz? Żaden człowiek nie mógłby być przywódcą. So no man can be a read again. ram nasz zjazd. Pierwszy krajowy zjazd niezależnego, samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Proszę Państwa, to ja proszę, żeby może kolega Buzek podszedł i jeszcze raz się pokazał. Zjazd Solidarności wywołuje protest Komitetu Centralnego KPZR i rządu radzieckiego. W oświadczeniu przekazanym Stanisławowi Kani i Wojciechowi Jaruzelskiemu czytamy... Pierwsza tura zjazdu Solidarności stała się trybuną, z której rozbrzmiewały oszczerstwa i zniewagi pod adresem naszego państwa. Oburzającą prowokacją stało się przyjęte w Gdańsku tak zwane posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej. Mam nadzieję, że przywódcy Solidarności nie pójdą kursem, który jest określany przez to posłanie. Bo to jest kurs niedobry. On prowadzi do skłócenia nas ze wszystkimi krajami socjalistycznymi. Zresztą kraje socjalistyczne nie zgodzą się na to, żeby dokonały się w Polsce zmiany, które naruszą układ sił powstały w wyniku Pocztamy i auty. Gdzie oni są? Generał Wojciech Jaruzelski zostaje pierwszym sekretarzem PZPR. Arcybiskup Józef głęb po powrocie z Rzymu mówił naszemu reporterowi. Wszystkich interesuje interesuje na Zachodzie bardzo ta sprawa, muszę powiedzieć, że jakąś wielką życzliwością. Ludzie tam patrzą na pana generała i życzą mu, żeby wyprowadził kraj z tych prógów. To jest takie ogólne życzenie, a jednocześnie no, z niesmakiem są przyjmowane takie wystąpienia antyradzieckie. A co za, tom, a co za tom, tak. błędę, to? Zamponia w każdym staniu. I jakie mądre przeglęgy. Przekonać... Wszystkie samoloty bombardują iracką elektrownię atomową. W siłowni nie było jeszcze paliwa nuklearnego. Izraelczycy tłumaczą, że nie mogą dopuścić, aby Irak skonstruował bombę atomową. Wszyscy ludzie dobrej woli, gdziekolwiek mieszkają, zrozumieją nasze motywy. To była zwykła sama obrona. Na darmo niektórzy w Waszyngtonie, w stolicy naszych sojuszników i przyjaciół, narzekają, że źle wykorzystujemy broń, którą otrzymaliśmy z Ameryki. Ta broń ma przecież zagwarantować nam bezpieczeństwo that we perhaps misused the weapons we got from the United States. They were given to us for the purpose of self-defense. Podczas parady wojskowej w Londynie 17-letni zamachowiec strzela do królowej Elżbiety II. I wysokość królowa w mundurze pułkownika Gwardii Walińskiej, marszałek polny i jego wysokość książę Filip, książę Edynburga, pułkownik grenadierów. Na szczęście zamachowiec strzelał ze ślepych naborów. Królowa nie odniosła obrażeń, zdołała opanować konia, na którym jechała. Prezydium rządu podjęło dziś uchwałę o powołaniu terenowych grup operacyjnych upełnomocnionych przez premiera do działania w gminach, miastach i województwach. Pokierują nimi żołnierze zawodowi. Terenowe grupy operacyjne zrobiły sporo dla usprawnienia gospodarki tam, na dole. Moim zdaniem to, to co widzę na oczy codziennie, to trochę czuć poprawa, bo na przykład i się pokazuje w sklepach i proszek i mydło, a przedtem do tej pory od żniw nie był nic, choć się miało i kartki. Teraz już widać zaczynają nam dawać trochę pasza nawet do mnie czarni przywozu. Ja z nimi się osobiście nie widziałam, a ja czuję te nadzieje, jakaś zaświtała we wsi, że jednak ktoś je, że ktoś się nami interesuje. I naprawdę ludzie liczą, że to będą ludzie sprawiedliwi. Przed dwoma godzinami zakończył się zmontowany przez Komisję Krajowej, Krajową Solidarności powszechny strajk ostrzegawczy. Nie wiadomo, kogo miał ostrzegać. Wysiłki są naprawdę ogromne. Na niektórych odcinkach rynku żywnościowego, dotyczy to chociażby artykułów mącznych i cukierniczych, cukru i warzyw, zarysowuje się ostatnio pewna poprawa. Istnieją korzystne prognozy i w szeregu innych artykułów, jak chociażby środków utrzymania czystości i higieny i innych. Przyszłość należy do naszej socjalistycznej sprawy, do socjalistycznej Polski. Dla jej obrony musimy oddać wszystkie siły. Musimy nieustannie pamiętać, że nie może być niepodległej o sprawiedliwe granice opartej Polski bez socjalizmu. Z ogromną nadzieją i ulgą przyjęliśmy wiadomość o spotkaniu pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Partii, premiera generała Wojciecha Jaruzelskiego, z prymasem Polski Józefem Glempem oraz z przewodniczącym Krajowej Komisji Solidarności Lechem Wałęsą. Mówiono na nim o sposobach przezwyciężania kryzysu, w jakim znalazł się kraj, jak też o możliwościach utworzenia frontu porozumienia narodowego, stałej płaszczyzny dialogu oraz konsultacji sił politycznych i społecznych na gruncie zasad Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Rozmówcy uznali to spotkanie jako pożyteczne, a jednocześnie przygotowawcze do dalszych konsultacji merytorycznych. W Wielkiej Brytanii znowu zamieszki. Rozruchy rozpoczęły się w południowym Londynie, a potem przeniosły do innych miast. To odgłosy pocisków, rozbijanych butelek, kawałków metalu, Po stóp wybuchła właśnie butelka z benzyną. Kamienie, kije, kosze na śmieci, kawałki rusztowań, cegły. To wszystko leci na policyjne tarcze. Premier Wielkiej Brytanii, pani Margaret Thatcher. W naszym kraju musi zapanować prawo. Jeżeli jakaś część społeczeństwa nie ufa państwu, musimy to naprawić. Ale żadne społeczeństwo nie może istnieć bez prawa, a prawo nie jest ani czarne, ani białe. Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa Podchorążowie tej uczelni przestali być studentami i skierowani zostali do domów. Zainteresowani kontynuowaniem studiów w nowej uczelni pożarniczej zgłoszą się w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia w komendach Wojewódzkich Straży Pożarnych celem podpisania deklaracji... Oddziały ZOMO wkraczają do Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie i rozpędzają strajkujących od tygodnia pod Milicją. Cały czas był kordon milicji. Od pierwszego dnia. sweet surprise Her hands are never cold She's got Betty Davis eyes She'll turn the music on you You won't have to think twice She's pure as New York snow She got Betty Davis eyes And she'll tease you She'll unease you have the better just to please you She's precocious so And she knows just what it's W Wielkiej Brytanii, ślub następcy tronu księcia Karola i pięknej Diany Spencer. Ceremonię w londyńskiej katedrze Św. Pawła ogląda 700 milionów telewizów na całym świecie. Wiem, że w Św. Pawle starali się, aby uroczystość była bardzo osobista. Powiedzieli mi, że miejsce, gdzie składaliście przysięgę małżeństwom, było tak urządzone, żebyście czuli, że jesteście tylko we dwoje. Czy tak będzie także w przyszłości? To znaczy, książę zdaje sobie sprawę z tego, że cały świat chce go zobaczyć w takim momencie. No tak, ale pff, nie wiem jak Diana, ale ja jestem już przyzwyczajony do tej widowni. Przez lata obserwowano każdy mój krok, kamery były wszędzie. Można się do tego w pewnym stopniu przyzwyczaić i zaakceptować, szczególnie w takich sytuacjach. Ale jeśli nie zbudujesz sobie jakiejś bariery ochronnej, to możesz oszaleć. No i do tego pani będzie się musiała chyba przyzwyczaić. No, oczywiście. Ale książę Karol jest chyba bardzo pomocny, jak myślę. Jest wspaniały, ma taką wewnętrzną siłę. Musiałam to powiedzieć, bo tu siedzisz. I tak by pani to powiedziała. W Afganistanie trwa wojna domowa Prezydenta Barbaka Karmala Wspomagają wojska radzieckie Ludzie, którym nie podoba się obecność Wojsk radzieckich, boją się o tym mówić Najważniejsze pytanie brzmi Kiedy Rosjanie pojadą do domu? Takie pytanie zadano prezydentowi Karmalowi To jedna oni wyjadą wtedy, kiedy Amerykanie skończą ze swoją agresywną polityką i kiedy skończą się prowokacje ze strony reakcyjnych sił w Pakistanie, Egipcie i w Arabii Saudyjskiej. Dokładnie w tym momencie Rosjanie opuszczą Afganistan. Kabulu uznano więc, że Rosjanie nie wyjadą dość szybko.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 Rozgrzeszenia na wypadek zagrożenia waszego życia, na wypadek zagrożenia waszego zdrowia. Natomiast nie było powiedziane słowo śmierć, nikt nie był przygotowany, nikt nie myślał, że ktoś może zginąć. Stan wojenny stanem wojennym, atak a atakiem zomu, ale nikt nie przypuszczał, że będą ofiary śmiertelne, mogły być rany, mogło być zagrożenie życia, ale przez myśl nikomu nie przeszło, że ktoś może z górników zginąć. Podczas pacyfikacji strajków w kopalni wujek ginie dziewięciu górników. Od strony ulicy Załęskiej wyłom w parkanie kopalnianym wdarło się na teren kopalni jednostki Zomo i Ormo. Módlcie się wszyscy razem. Rock and roll. Historia powszechna.